Jest nazywany królem rekordzistą, na tronie Polski władcą malowanym, a ona to ostatni król z dynastii Jagiellonów. Henryk Walezy i Anna Jagiellonka są bohaterami naszej opowieści. Dlaczego losy młodego francuskiego księcia splotły się z losami starszej od niego o 30 lat królewskiej córki i jak to wpłynęło na dzieje Polski? Henryk Walezy został królem polskiej litwy w wolnej elekcji w 1573 roku po śmierci Zygmunta II Augusta. Jak to się stało, że ten przybysz z dalekiego kraju pokonał w wyścigu do tronu arcyksięcia Ernesta Habsburga? Na Wawelu przebywał niespełna pół roku, najkrócej ze wszystkich naszych władców. Zbiegł potajemnie nocą do Francji, aby zostać królem we własnym kraju. Ciekawe, dlaczego cesarz Maksymilian pomógł mu przedostać się z Wiednia do Paryża. Szybko się okazało, że Walezy chciał silnej władzy i nie planował dotrzymać zobowiązań, które złożył wstępując na tron Polski. Obiecał tolerancję religijną, przestrzeganie głównych zasad ustroju Rzeczypospolitej zapisanych w artykułach Henrykowskich, czy przestrzeganie osobistych przyrzeczeń, zwanych pakta konwenta, o przymierzu z Francją i pomocy wojskowej, o wojnie z Moskwą, tworzeniu floty na Bałtyku. Henryk Walezy nie poślubił też Anny Jagielonki, która okrzyknięta królową Polski została żoną wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Batorego wybranego w nowej wolnej elekcji na króla Polski w grudniu 1575 roku. To była podwójna elekcja, w której oprócz węgierskiego możnego uczestniczył także sam cesarz Maksymilian, ogłoszony bezskutecznie królem przez zwolenników Habsburgów. Dlaczego Anna Jagiellonka odegrała ważną rolę w tej elekcji kończącej Bezkrólewie Powalezym, mimo iż nie było jego detronizacji? Czy miała wpływ na losy Polski u boku młodszego o 10 lat Batorego? Dlaczego po śmierci męża w 1586 roku, mając lat 63, zrzekła się tronu na rzecz Zygmunta III Wazy, syna siostry Katarzyny Królowej Szwecji?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 Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, pytanie chyba jest zasadne. Skąd w ogóle pomysł, aby polskim królem został książę z dalekiego kraju? Kto wpadł na taki pomysł? Przypomnijmy może, że Włodzimierz Wielki, władca państwa położonego na wschód od Polski, połączył się z dynastią monarchów francuskich, z dynastią kapetyngów, w tym czasie, kiedy w Polsce panował Bolesław Chrobry, a więc połączenie między Europą Wschodnią a Francją występowało w historii jeszcze grubo, grubo przed Henrykiem Walezym. W naszej historii te związki polityczne między Polską a Francją zaczynają nabierać konkretnych kształtów w czasach ojca Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego. Wobec rosnącej przewagi Habsburgów Wówczas naturalnie Francja jako najsilniejsze na zachodzie mocarstwo szukała kontaktów z tymi, którzy mogliby od wschodu Habsburskie Imperium kontrować. Król Franciszek I, dziad naszego dzisiejszego bohatera Henryka Walezego i właśnie w roku 1524 jego dyplomaci znaleźli się na dworze krakowskim, by tam proponować ścisły sojusz. Zygmuntowi Staremu z Francją. Sojusz, do którego nie doszło ostatecznie. Franciszek I przegrał po prostu decydującą bitwę pod Pawią z siłami cesarza Karola V. Stał się jeńcem w niewoli habsburskiej o wyborze króla Henryka Walezego, a raczej Henryka Valois na króla Polski, tak powiedzmy poprawniej, w 1573 roku rozstrzygnęli jednakże nie monarchowie, ale Polska obywatelska rozstrzygnęła szlachta polska. Z wrogości niechęci, jaką zdecydowana większość szlachty żywiła do Habsburgów. To datujące się jeszcze od średniowiecza połączenie niechęci do naporu niemieckiej kultury, niemieckiego języka na obszar słowiański, odczytywany wspólnie w ówczesnej perspektywie kulturowej jako szersza rodzina słowiańska nie był jakimś wymysłem dopiero XIX-wiecznych nacjonalistów czy Romana Dmowskiego, ale znajduje odzwierciedlenie mentalności politycznej w dużej części elit szlacheckich, ziemiańskich XV- i XVI-wiecznej Polski. Przekonanie, że panowanie Habsburgów eliminuje nie tylko dynastie Jagielonów z sąsiednich tronów, a więc z Węgier i z Czech, ale że również wiąże się z przesuwaniem na zachód wpływów kojarzonych właśnie z niemieckością. Z drugiej strony Habsburgów kojarzono oczywiście i słusznie z kulturą polityczną, której istotną cechą jest dążenie do umocnienia władzy centralnej, podporządkowania społeczeństwa państwu reprezentowanemu wyłącznie przez monarchę. W takim kontekście widziano to, co działo się z Czechami, co działo się z tą częścią Węgier, którą zajęli Habsburgowie w konfrontacji z Turcją. Widziano tam po prostu utratę wolności szlacheckiej. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no to chwileczkę, to jeżeli Habsburgowie są niebezpieczni, to w czym bardziej bezpieczni będą władcy Francji, gdzie no niekoniecznie też rozwijała się jakaś współpraca monarchy ze społeczeństwem. Rzeczywiście ten problem wynikł bardzo mocno. Na polu elekcyjnym w Warszawie w 1573 roku Habsburg przegrał, natomiast przewagę Henrykowi Walezemu dało to, iż można było wyobrazić sobie, że ten przybysz z dalekiego kraju ulegnie polskiej kulturze politycznej, zostanie niejako wyedukowany. Nie stworzy jednocześnie zagrożenia zdominowania polskiej kultury przez francuszczyznę. Zakładano, że z Francuzami będzie podobnie, nie będzie ich za wielu i zresztą tego dotyczyły pakta konwenta, żeby za dużo tych Francuzów do Polski nie sprowadzać. Panie profesorze, ale jeszcze przed lekcją szlacheckie umysły były wzburzone wiadomościami, które docierały z Francji o aktywnym udziale księcia Henryka w rzezi hugenotów w noc świętego Bartłomieja w sierpniu 1572 roku. To rzeź francuskich ewangelików reformowanych. W Polsce, która słynęła z tolerancji religijnej i odstępowania przez królów od karania heretyków, no to dość poważny argument przeciwko Walezjuszowi. Rzeczywiście jak wejdziemy głębiej w bezpośredni kontekst wyboru Henryka Walezego na króla Polski, to widzimy jak krytyczny był ten moment, kiedy jego kandydatura pojawia się w kontekście właśnie dokonanej rzezi. Paryżu i zresztą poza Paryżem, także w Dzień Świętego Bartłomieja, bo w istocie rzeź dokonała się za dnia. Prowadzący ze strony francuskiej zabiegi o przekonanie do kandydatury walezego, rzeczywiście znakomity dyplomata, francuski biskup Valence, Jean de Montluc, właściwie otrzymał nawet instrukcję zaraz po dokonaniu rzezi w Paryżu, by wrócił do Francji, bo to beznadziejne zadanie, przekonywać teraz polskich obywateli z których duża część tej elity zamożniejszej, magnackiej była protestantami, to warto sobie uświadomić, jaka była różnica kultury politycznej między Francją a Polską. W ciągu Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano w Paryżu co najmniej trzy tysiące protestantów, a poza Paryżem kilkanaście tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, zamordowano z powodów wyznaniowych za życia Henryka Walezego, krótkiego życia, bo żył tylko 39 lat i zginął wskutek wojny religijnej. Było cztery takie odsłony krwawej wojny religijnej we Francji. W Polsce protestanci owszem czasem burzyli kościoły, katolicy, żacy czasem atakowali zbory protestanckie, ale skala przemocy była absolutnie nieporównanie mniejsza. To właśnie zderzenie dwóch kultur politycznych Wydawało się przeszkodą bardzo trudną do przezwyciężenia przy wyborze Henryka Walezego, a jednak biskup Montluc zdecydował się jechać do Polski. Nie posłuchał rozkazów płynących od Katarzyny Medycejskiej, matki Henryka Walezego i kontynuować swoją misję. Rozegrał ją po mistrzowsku, a mianowicie przekonał polskich protestantów, że Henryk w istocie, Henryk Walezy, jest władcą, który wcale nie jest żadnym fanatykiem katolickim. Zresztą to było zgodne z prawdą. To raczej matka jego, czyli Katarzyna Medycejska, stała za decyzją o rzezi świętego Bartłomieja. Że jednocześnie prowadząc działania wojenne, bo brał udział w tej wojnie religijnej we Francji, prowadząc oblężenie głównej twierdzy protestantów La Rochelle, wykazał się znakomitymi talentami dowódczymi i odwagą osobistą. Nawet polscy wysłannicy pojechali zobaczyć tam, jak się sprawdza Henryk Walezy w polu, no bo to jest ważna część umiejętności monarszych. Wrócili zbudowani. Henryk Walezy rzeczywiście był człowiekiem, który potrafił dzielnie spisać się na polu marsowym, nie tylko w zabijaniu swoich współobywateli skrytobójczym czy podstępnym. Jednocześnie Mąlik przekonywał, że uda się nakłonić Henryka Walezego, by ten zaprzysiągł pokój religijny, jaki wcześniej szlachta uchwaliła w Polsce w postaci wiekopomnej Konfederacji Warszawskiej ze stycznia 1573 roku. To wyjątkowe dzieło zgody, nawet jeśli zawieranej ze zgrzytaniem zębów z obu stron, katolickiej i protestanckiej, to jednak zgody, która hamowała obie strony konfliktu religijnego rozrywającego wtedy całą Europę od sięgania po broń. I w Polsce po broń nie sięgano w tym konflikcie. Właśnie temu służyła Konfederacja Warszawska. Monique przekonywał, że Henryka będzie można przekonać do zaprzysiężenia tego układu. Co więcej... Moulik, chociaż był katolickim biskupem, posunął się do tego, że starał się prezentować właściwie jako niemal bezwyznaniowy dyplomata. Jadał mięso w piątek, głównie przesiadywał u protestanckich magnatów polskich po to, żeby właśnie przekonać ich, że nie tacy straszni ci katolicy z Francji, jak ich tutaj malują. Udało się dlatego, że inni kandydaci, którzy mogli być przeciwstawieni Rdestowi, jak szyderczo mówili wrogowie kandydatury Habsburga, no nie mieli ci przeciwnicy Habsburga za dobrych alternatyw, bo Litwini mówili, a może by tak Iwana Groźnego wybrać na władcę Polski. Jego też może jakoś wychowamy, no ale tego rodzaju założenie wydawało się już kompletnie absurdalne. Po pierwsze Iwan Groźny był już bardzo dojrzałym i powiedziałbym człowiekiem o bardzo dużym dorobku politycznym. Słowo dorobek tutaj z pewnym przekąsem można powtórzyć, bo to był dorobek składający się z dziesiątków, a nawet setek tysięcy trupów. Własnych poddanych zamordowanych w walce o trwalanie absolutyzmu. Litwinom chodziło o to, że jeśli wybierze się Iwana Groźnego, no to może uda się wprowadzić jakiś pokój na granicy, która no, wciąż krwawi granicy litewsko-moskiewskiej. Jeżeli nie Iwan Groźny, który był absolutnie nie do przyjęcia w Polsce, w Koronie, to może któryś z Piastów, czyli Polaków. Wysuwano kandydatury kilku wybitnych magnatów, ale jednak nie były one przekonujące i w ten sposób kandydatura Piasta upadła i wtedy właśnie pojawił się pomysł, że Francuz może zaślubić ostatnią dziedziczkę jagiellońskiego rodu, a więc Annę Jagielonkę. Problem, że jest 28 lat młodszy, nie wydawał się taki istotny. Wiadomo było, że dzieci z tego związku nie będzie, ale przynajmniej niejako przyżeni się Henryk Walezy do dynastii jagiellońskiej, łącząc się osobiście z Anną Jagielonką, siostrą zmarłego Zygmunta Augusta. W biografiach króla historycy podkreślają, że robił wszystko. Walezy, aby unikać Anny i uciekał przed nią. No nie trwało to długo, bo zaledwie pół roku, bo sam dał nogę z Wawelu. Natomiast panie profesorze, obiecał czy świadomie gruszki na wierzbie w czasie elekcji, no bo. Plan jego panowania został przygotowany w Paryżu i tu zdaje się jego matka Katarzyna Medycejska odegrała znaczącą rolę i wcale ten plan nie zakładał realizacji tych obietnic, które złożył Rzeczpospolitej. Kultura polityczna Francji zakładała jednak silną władzę monarchy, pozbycie się innowierców. To były gruszki na wierzbie, byleby tylko zdobyć koronę. Podobno wszyscy się bardzo cieszyli, że pozbyli się go z Paryża. To, że skończyło się to panowanie tak szybko i że nie przyniosło istotnie żadnych trwalszych owoców, było wynikiem tylko i wyłącznie zbiegu okoliczności. Tego, że nagle zmarł zaledwie o rok starszy od Henryka Walezego, jego brat, który był ostatnią przeszkodą na drodze do objęcia tronu we Francji. Kiedy wyjeżdżał z Francji, a opóźniał z pewnych względów ten wyjazd Henryk Walezy, w końcu 1573 roku jego brat, król, cieszył się wciąż dobrym zdrowiem, no a był 23-latkiem, więc trudno było spodziewać się, że za chwilę tron będzie pusty, tym bardziej, że brat miał żonę, pracował intensywnie nad tym, żeby dorobić się dzieci. Perspektywy objęcia tronu we Francji dla Henryka Walezego były mizerne w momencie, kiedy wyjeżdżał do Polski. Wyjeżdżał na tron, znów tutaj ulegamy jakiejś perspektywie XIX-wiecznej, w 1573 roku państwo polsko-litewskie było jednym z najpotężniejszych państw w Europie. I możliwość osiągnięcia władzy nawet ograniczonej, którą trzeba się było podzielić ze społeczeństwem, z obywatelami, nawet taka władza nad państwem polsko-litewskim była niezmiernie łakomym kąskiem. Z tej perspektywy wyjazd Henryka Walezego do Polski zdawał się zapowiadać właściwie możliwość jednak realizacji tych obietnic, które składał Henryk Walezy nie tylko w tych ogólnych zasadach, czyli artykułach Henrykowskich, ale w osobistych zobowiązaniach nazywanych paktami, konwentami. Przypomnijmy z tej dziesięciopunktowej umowy Henryka Walezego kilka punktów i zastanówmy się, co by było gdyby. Gdyby zostały zrealizowane, gdyby nie umarł w następnym roku brat Henryka Walezego i nie zawakował, nie opróżnił się tron we Francji, kusząc oczywiście powrotem do domu Henryka Walezego. Jego decyzja wydaje się całkowicie zrozumiała, zarówno z osobistego, jak i z politycznego punktu widzenia. Gdyby panował kilkadziesiąt lat w Polsce Henryk Walezy, nie wracał do Francji, to zapewne nie jeden z punktów umowy zwanej paktami, konwentami zostałby zrealizowany. Istotny punkt dotyczył sojuszu polsko-francuskiego. Czy stało coś na przeszkodzie? Nie, byłby to sojusz wygodny dla Francji przeciwko Habsburgom i byłby to sojusz na pewno wzmacniający położenie państwa polsko-litewskiego. Dostarczenie 4000 bitnej piechoty gaskońskiej. Przypomnę, z gaskonii wywodził się d'Artagnan z trzech muszkieterów Aleksandra Dima, więc bitność tutaj była znana nie tylko w XIX wieku powieściopisarzom, ale była i w XVI wieku. Gaskońska bitność znana tym, którzy zastanawiali się nad tym, jak bronić Polskę przed Tatarami, pomóc wygrać ostatecznie wojnę z Moskwą. A więc miał sprowadzić 4000 piechoty gaskońskiej z Francji. Miał płacić co rok 450 tysięcy florenów. No to ogromna suma z punktu widzenia polskiego skarbu, to jest połowa dochodów tego skarbu roczna, ale z punktu widzenia francuskiego skarbu do udźwignięcia. Oczywiście tu na pewno byłyby targi, byłyby kłótnie i pewnie z tych pieniędzy niewielka część tylko docierałaby do Polski, ale jakiś zastrzyk finansowy mógł się tutaj pojawić. Nawet jednakże jeśli byśmy to wzięli w nawias i uznali, że Polacy jak zwykle nie bardzo umieli upominać się o pieniądze, więc pewnie nie uzyskaliby tutaj dużo... No to było jeszcze parę innych ciekawych punktów owej umowie. Zbudowanie floty polskiej. Przypomnę, że już pierwsze kroki w tym kierunku czynił Zygmunt August. Naturalnie w interesie Francji było, żeby zbudować flotę polską współpracującą z flotą francuską i w ten sposób zablokować możliwość zdominowania Morza Bałtyckiego przez okręty hiszpańskie. Wtedy flota hiszpańska była najsilniejsza na świecie i miała jak najbardziej zamiary płynięcia także na basen Morza Bałtyckiego, wzmocnienie obecności Polski nad morzem. Piękna sprawa i zupełnie niesprzeczna z interesami Francji Mogła byłaby się dokonać. Sprawa kolejna, obowiązek utrzymywania 100 studentów rocznie na Sorbonie, studentów z Polski i jednocześnie sprowadzenia na Uniwersytet Krakowski uczonych z Francji. Niewątpliwie przechodził już wtedy, czyli w latach 70. XVI wieku Uniwersytet Krakowski początki kryzysu. Przy pomocy takiego zastrzyku, powiedziałbym, wymiany akademickiej, no niewątpliwie ten kryzys mógłby zostać zażegnany. Wymiany akademickiej z Francją. Na pewno z pożytkiem mogłoby być dla Polski wymienienie tych stu stypendystów królewskich do Sorbony. Czy rzeczywiście tak absurdalny był ten wybór Henryka Walezego? Nie, to był bardzo mądry krok. To, że nie wynikło z niego trwałe dobro, było, powtórzmy to jeszcze raz, skutkiem nieszczęśliwego dla Polski i związków polsko-francuskich zbiegu okoliczności, czyli śmierci Karola IX, starszego brata Henryka. Otóż gdyby nie ta śmierć, to przecież ta, może nie Unia, ale jednak sojusz, związek polityczny z Francją, mógł przynieść bardzo interesujące i chyba potencjalnie dobre owoce dla Polski. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Panie profesorze, między przyjazdem do Krakowa Henryka Walezego i jego koronacją, a potajemną ucieczką z Polski w czerwcu 1574 roku minęło zaledwie sześć miesięcy. Czy był to pana zdaniem czas stracony i nic dobrego nie wynikło z tego krótkiego polsko-francuskiego związku? Bardzo ciekawe światło na ten związek rzucają najnowsze badania na pewno najwybitniejszego znawcy francuskiej myśli politycznej i ustroju politycznego epoki nowożytnej, amerykańskiego profesora z Georgetown University, profesora Jamesa Collinsa. Otóż w swoich studiach profesor Collins udowadnia, że ten właśnie moment, moment kiedy Francja zainteresowała się Polską, Także książki o Polsce dostępne w języku łacińskim, a było już kilka wtedy, najpopularniejsza to Marcina Kromera, Historia Polski, a później osobne opracowanie zatytułowane po prostu Polonia. Te książki były wtedy naprawdę studiowane przez niemałą część opinii intelektualnej Zachodu no z zainteresowaniem. prawda? No jest taki wielki kraj, tam ma przedstawiciel dynastii francuskiej objąć władzę, jaka to władza, jakaś dziwna, ograniczona. Sam Henryk Walezy odebrał bardzo interesującą edukację przed przyjazdem do Polski ze strony swoich doradców, którzy właśnie tłumaczyli mu na czym polega ten fenomen władzy dzielonej w Rzeczpospolitej między króla a społeczeństwo. To nie było przedstawiane krytycznie jako jakiś absurd, ale jako bardzo ciekawy eksperyment polityczny. Profesor Collins udowadnia, że Henryk Walezy wracając do Francji niemałą część tych doświadczeń polskich przeniósł do Francji. To powód niewątpliwie do dumy dla polskiej myśli politycznej polskiej tradycji politycznej. Otóż w czasie lekcji Henryka Walezego strona polska zażądała nie tylko zaprzysiężenia przez nowego króla artykułów Henrykowskich, ale także zażądała od Francji, ażeby ta przestrzegała wolności wyznania w swoim kraju. Oczywiście Francuzi byli oburzeni. Jak to? Polacy będą nam narzucali, co mamy robić we własnym domu? Polskie monity tak to się po łacinie nazywało, skierowane do Francji, ażeby zapewnić bezpieczeństwo mniejszości religijnej protestanckiej we Francji, są czymś, co warto przypominać w dzisiejszych relacjach polsko-francuskich, kiedy nierzadko słyszymy wciąż pouczenia od starszych w demokracji czy starszych w tolerancji naszych braci z Paryża, że w istocie nasze tradycje są dokładnie odwrotne. Tolerancji i demokracji uczyli się Francuzi od Polaków. Czasem ktoś żartuje, że teza o przyjęciu przez Henryka Walezego umiejętności jedzenia fidelcem została przeniesiona z Polski do Francji. To jest raczej w kategoriach żartu i anegdoty. Pod pewnymi innymi względami rzeczywiście Wawel bardzo zaimponował Henrykowi Walezemu. Po prostu to był dużo przestronniejszy i bardziej nowoczesny i dużo piękniejszy zamek od ówczesnego Luwru. Louvru był wtedy mniej więcej trzy razy mniejszy od Wawelu. O wiele mniej ozdobny od tego wspaniałego, renesansowego zamku, który wyposażył tak wspaniale Zygmunt August i królowa Bona. Poza tym Wawel miał wiele udogodnień cywilizacyjnych, których w żadnym zamku we Francji nie było. Możliwość czerpania ciepłej wody i zimnej wody, tak jak to jest do dzisiaj w Anglii, prawda, dwa kurki. Nie było czegoś takiego we Francji, tylko zimna woda. Nie było również toalet, stąd właśnie... To co przyjmowano w Polsce za objaw zniewieścienia Henryka Walezego. Henryk Walezy mianowicie nosił zawsze na piersiach ozdobny woreczek z ambrą, silnym zapachem. Było mu to bardzo potrzebne we Francji, gdzie smród był dominującym wrażeniem w każdym pałacu. Nie wiem czy to jest dowcip, że Francuzi dlatego wymyślili perfumy z braku toalet. No tak, z kolei Polaków to szokowało, że nowo wybrany władca no, perfumuje się tak mocno. W Polsce to nie było konieczne. Ale wracam do spraw politycznych. Jak wykazuje profesor Collins, to właśnie wpływy tego doświadczenia polskiego sprawiły, że Henryk po objęciu tronu w 1574 roku w Paryżu był jedynym władcą francuskim między XV wiekiem a rewolucją francuską, który dwa razy zwołał stany generalne, czyli odpowiednik Sejmu. Rozumiał, że można, tak jak przekonał się o tym w Polsce, ze stanem szlacheckim spróbować zrównoważyć potęgę magnatów, w Francji także przecież szalejących w walce o wpływy, to właśnie Henryk przekonał się, że warto próbować podjąć tę grę o poszerzenie przestrzeni wolności z obywatelami innymi niż tylko gwizjusze, kolini. Wymieniam tutaj nazwiska największych rodzin katolickich i protestanckich odpowiednio, że właśnie warto odwołać się do głosu społeczeństwa rozumianego, tak jak w Polsce w Sejmie, we Francji przez Stany Generalne. Cały szereg innych fascynujących danych przytacza profesor Collins, by wykazać, że wbrew utartym poglądom nie Zachód wpływał tylko na wschód Europy, ale w XVI wieku było też inaczej, odwrotnie. To powiedziawszy jeszcze raz stawiam wielki znak zapytania. Co by było, gdyby Henryk Walezy został w Polsce? Czy rzeczywiście nie zostałoby nic innego jak tylko niesmak i poczucie zawodu, tak jak stało się to po jego szybkiej reiteradzie z Polski? Sądzę, że wiele danych wskazuje na to, że mogła być to bardzo owocna Współpraca władcy energicznego, wykształconego, bardzo pracowitego Był wzorcem urzędnika, pisał setki listów Zreformował w ciągu swojego krótkiego panowania w Polsce funkcjonowanie Kancelarii Królewskiej Zakazał wydawania przez kanclerza i podkanclerzego jakichkolwiek dokumentów, których on sam, czyli król, wcześniej nie podpisze Ten człowiek bardzo dobrze przygotowany do sprawowania władzy, także pod względem wojskowym Mógł okazać się bardzo dobrym władcą w Polsce. Nie okazał się, ponieważ chciał wrócić do domu, a w domu czekała go ciągła walka, wojna religijna, która trwała dalej między protestantami i katolikami, mimo jego wysiłków, żeby ją załagodzić. Czekała go w końcu skrytobójcza śmierć zadana przez fanatycznego mnicha dominikańskiego, który uznał go za zbyt łagodnego w stosunku do protestantów i w czasie audiencji zasztyletował nieszczęsnego Henryka Walua w wieku lat 39. W Polsce nie zdetronizowano Henryka Walezego i być może z sentymentem on używał przez całe swoje życie, będąc królem Francji, tytułu króla Polski. No cóż, nie wiem, czy aż tak dużo poświęcał myśli po powrocie do Francji Henryk Walua, wspominaniu, że tak powiem, tego, co spotkał w Polsce, ale warto właśnie uświadomić sobie, że Cały ten epizod Henryka Walezego na tronie polskim nie da się sprowadzić tylko do anegdoty, do której sprowadziła go właśnie owa okoliczność wyjazdu cichcem z Wawelu i rozczarowanie stąd wynikające. I jeszcze w dodatku odgryza się niejako nie tyle sam Henryk Walezy, ile towarzyszący mu propagandyści dworu francuskiego. Cóż, Henryk Walezy ucieka z Polski, bo Polska nie jest godna jego francuskiej nogi, jeśli można tak powiedzieć. To właśnie w odpowiedzi na szkalujące polskie broszury, czy czasem wiersze propagandowe odpowiadał m.in. także po łacinie nasz Jan Kochanowski swoją obszerną repliką gallo crocitanti, kraczącemu kogutowi, słowo gallus zresztą można przetłumaczyć nie tylko po łacinie jako kogut, ale również jako eunuch, takie sarmackie odszczeknięcie, przeciwstawienie dzielnych twardych, wytrzymałych sarmatów, z niewieściałym gallą. Nie można się dziwić, że Henryk Walezy wrócił do własnego domu na tron. Trudno w tym odnajdywać wyłącznie jakieś lekceważenie tronu polskiego, czy uznanie jakiejś radykalnej niższości wzorów politycznych polskich, bo tak po prostu nie było. Dużo gorzej się wtedy działo we Francji, niż działo się w Rzeczpospolitej, nawet po ucieczce Henryka Walezego. Ale mówiąc dzisiejszym językiem, Polacy przeżyli szok po tej ucieczce i nic dziwnego, że brać Szlachecka zwróciła swoje oczy ku Annie Jagielonce, którą ogłoszono królem? Anna Jagielonka była ostatnim żywym ogniwem łączącym jednak dobrze wspominaną dynastię jagiellońską, choć wybieraną to jednak traktowaną jako dynastię, jako ciągłość pewnego rodzaju panowania w jednej rodzinie. Anna Jagielonka po śmierci Zygmunta Augusta, kiedy pozostałe siostry Anny Jagiellonki schodzą z tego świata, ona jest już ostatnim żyjącym w dodatku w Polsce ogniwem łączącym te piękne tradycje jagiellońskie z rzeczywistością polityczną po śmierci ostatniego, który nosił kopak witoldowy, jak to Adam Mickiewicz, panu Tadeuszu Zygmunta Augusta określił. Anna Jagielonka w dodatku była panną. Liczyła sobie przeszło 50 wiosen w momencie pierwszej elekcji, a 52 lata w momencie drugiej elekcji. Pewnie nie dlatego, że była jedną z wielu, z kilku surek, ale to też miało znaczenie. Tak, oczywiście nie jest łatwo znaleźć godną rękę ale była wyjątkowo brzydka. No, podobno kazała zasłaniać swój portret firanką wiszący na Wawelu, żeby się nie oglądać. Choć oczywiście nie to było najistotniejsze. Ważniejsze było to, że matka, królowa Bona, trzymała ją długo przy sobie i nie chciała wyrazić zgody na ewentualne mariaże. I brat, później decydujący o jej ręce, czyli Zygmunt August, także nie zadbał o to Anna Agielonka wychowana pod ogromnym wpływem matki, królowej Bony, w pewnej, jeśli nie niechęci, to wyraźnym sporze z bratem koronowanym Zygmuntem Augustem, zwłaszcza po małżeństwie z Barbarą Radziwiłówną, gdzie Anna Agielonka, tak jak królowa Bona, obdarzyła swoją szwagierkę absolutną nienawiścią. Nie było dobrych kandydatów do jej ręki w latach 60., czyli kiedy była czterdziestolatką. Rozważano kandydaturę księcia szwedzkiego, księcia duńskiego, Magnusa. Wtedy zablokował to małżeństwo Zygmunt August, mówiąc, że nie odda ręki swojej siostry awanturnikowi i pijanicy, którym rzeczywiście był królewicz czy też książę Magnus Duński tak w staropanieństwie dotrwała do śmierci swojego brata, kiedy jej ręką już mogła dysponować tylko Rzeczpospolita. Cała reprezentacja stanu szlacheckiego, zbierająca się na zjazdach. Wtedy właśnie uznano, że ewentualny kandydat Piast, czyli ktoś z wybranych w Polsce obywateli, mógłby poślubić Annę Jagielonkę. Tak się złożyło, że wymieniani wtedy kandydaci mieli już żony. A sama Anna Jagielonka bardzo chętna była do znalezienia męża i w związku z tym ten warunek poprze takiego, który rzeczywiście ją poślubi. Stąd obietnice i Ernesta Habsburga i właśnie Henryka Walezego, że poślubią dużo starszą od siebie, bo Ernest Habsburg też był młodzieniarzkiem. Wbrew zapewnieniom elity politycznej królestwa, że obowiązek zaślubienia Anny Jagiellonki znajdzie się w paktach, konwentach, czyli w tym, co zaprzysięga król Henryk Walezy w tym przypadku, nie wprowadzono w ostatnim momencie tego punktu i tylko pojawiło się to jako swego rodzaju no, oczywisty, ale niespisany warunek. Anna Jagielonka była bardzo z tego powodu rozgniewana. Była oburzona zwłaszcza na Jana Zamojskiego, który zaniedbał tego być może całkiem świadomie, nie chciał narażać się nowemu królowi. Wiedział, że Henryk Walezy, który bardzo gustował płci pięknej, mimo przypisywanych mu skłonności homoseksualnych, na pewno nie był homoseksualistą, natomiast bardzo lubił piękne młode kobiety. Choć Anna Jagielonka wciąż jeszcze żyła nadzieją, że może Henryk Walezy jednak zmieni zdanie. Stąd nawet podobno haftowała francuskie liwie właśnie w tych pierwszych miesiącach 1574 roku. Ale cóż, Henryk Walezy uciekł, otwarła się sprawa nowej elekcji i wtedy znów do konkurów o tron Polski, a w pewnym sensie o rękę Anny Jagielonki, Stają cesarz, cesarz oczywiście jest stary, ma żonę, ale cesarz obiecuje, że jego syn może zaślubić Annę Jagiellonkę. Z drugiej strony pojawia się, stopniowo rośnie kandydatura Stefana Batorego, o którym będziemy mówili za tydzień. Henryk Walezy, choć formalnie nie zrezygnuje z tytułu króla Polski, po cichu popiera Batorego jako alternatywę dla Habsburgów. No ale warunek jest jeden, Batory... Tu różnica wieku była już nie tak duża w stosunku do Anny Jagielonki Był tylko 10 lat młodszy od niej. Miał poślubić panienkę z domu, wspaniałego domu Jagielonów, Ale dla 43-letniego Baturego, dla którego no, niewątpliwie sprawy łóżkowe nie były tak istotne jak dla jego poprzednika, tego rodzaju ofiara na rzecz uzyskania wspaniałego narzędzia w walce o realizację swoich ambitnych planów politycznych, militarnych, była warta zapłacenia. Myślę, że Stefan Batory mógłby powiedzieć „Polska jest warta Anny Jagielonki.” Piękna postawa Anny Jagiellonki, która zaakceptowała wybór szlachecki, czyli wybór na męża Stefana Batorego, ale chyba raczej tego wyboru nie miała jako zagorzała przeciwniczka Habsburgów. Podkreśla się to, że właśnie ten akt zgody rzeczywiście zmienił historię Polski. Anna Jagiellonka, warto sobie to uświadomić, rzeczywiście bardzo chciała mieć męża. No nie chcę powiedzieć, że było jej już wszystko jedno ale no, nie była aż tak bardzo wybredna. Stefan Batory, jak się okazało, tego oczywiście z góry Anna Jagiellonka nie mogła wiedzieć, był człowiekiem, który gotów był dbać o pozory, nie odtrącał swojej mało atrakcyjnej małżonki, starał się nawet spełniać swoje obowiązki małżeńskie, oczywiście często uciekał w pole, ale nawet trudno powiedzieć, uciekał w pole, po prostu był królem wojennym, a jednak Wielokrotnie dawał dowód przywiązania do żony, tylko w jednym momencie, kiedy intrygi Jana Zamojskiego, wyraźnie wciąż wrogo nastawionego do Anny Jagiellonki z wzajemnością zresztą, doprowadziły do myśli o ewentualnym rozwodzie, który mógłby otworzyć drogę Stefanowi do małżeństwa z młodszą żoną, która mogłaby mu dać potomstwo i w ten sposób stworzyć dynastię nową dynastię Batorych wybieraną na tron elekcyjny w Polsce. Ta myśl na chwilę pojawiła się tyle, że szybko rozwiała się, zrezygnował z niej Stefan Batory. Właściwie dość zgodnie z Anną Jagielonką dożył końca swojego panowania. Kiedy te pierwsze miesiące ich małżeńskiego życia się rozwijały, obserwatorzy tego momentu notowali no, wyraźne wzmożenie samopoczucia Anny raportujący na Litwę. Jeden z obserwatorów Dworu Krakowskiego Podkreślał, że, zacytuję, przepraszam, dość brutalnie brzmi ten list, napisany po polsku. Oczywiście, chłopa złapała i górnie się nosi. To znaczy, no, Anna Jagielonka niewątpliwie poczuła się po prostu nareszcie spełnioną mężatką. Ale czy spełnionym królem Polski miała te ambicje polityczne? Jako spadkobierczyni Zygmunta Augusta podjęła jednak starania o zwrot tych sum neapolitańskich, które pożyczyła królowa Bona, władcy Hiszpanii Filipowi II, ale to nie tylko to mogłoby świadczyć o jej chęci zaangażowania się w politykę. Na ile rzeczywiście została odsunięta, co podobno skutkowało nie tylko w sprawach uczuciowych, ale także bolesnym rozczarowaniem. Dziękuję, że wspomniała pani redaktor o ważnej i ciekawej kwestii tzw. sum neapolitańskich 450 tysięcy dukatów. Ta ogromna suma, którą po śmierci Bony próbował odzyskać dla Rzeczpospolitej już Zygmunt August, rzeczywiście dopiero po jego śmierci, kiedy sprawy te w imieniu Anny Jagielonki próbował, czyli córki królowej Bony, próbował zrealizować biskup warmiński kardynał Hozjusz. Ta sprawa została uwieńczona no bardzo, powiedziałbym, ograniczonym powodzeniem. Udało się Hozjuszowi wynegocjować zwrot procentów, które wynosiły łącznie około 100 tysięcy dukatów pojawiła się pytanie, wykorzystane oczywiście przez dyplomację hiszpańską, a dlaczego Annie Jagielonce, czyli Polsce trzeba to oddawać, a może Katarzyna Jagielonka w Szwecji i jej syn mają do tego prawa. No niemniej te 100 tysięcy lukatów udało się odzyskać, Ogromna większość pożyczki, jak powiedziałem, nigdy do Polski nie wróciła. A Stanisław Hoz już naraził się na reprymendę ze strony Anny Jagielonki. Sam zresztą skomentował to ostro w liście prywatnym, gdzie powiedział, że od dzieciństwa wolał nie mieć do czynienia z białogłowami. I raz jeszcze doświadczył białogłowskiej złośliwości właśnie w relacjach z Anną Jagiellonką. Półżartem przytoczona anegdota jest niemniej jeszcze jednym przejawem tego, że miała pewnego rodzaju instynkt władczy Anna Jagielonka Była nieodrątą córką Bony. Chciała nie tylko rządzić pojedynczymi ludźmi jak kardynał Hozjusz, nawet tak wybitnymi i ważnymi w świecie ówczesnym, ale chciała odgrywać również czynną rolę w polityce, polskiej. Szansa na to pojawiła się dopiero po śmierci Batorego. Batory, bardzo silna indywidualność, nie dawał specjalnego pola do popisu w tym względzie Annie Jagielonce. Ale kiedy zmarł, Anna Jagielonka stała się kluczową postacią w trzeciej elekcji z kolei. Już nie jako kandydatka na żonę. Pogodziła się z rolą zacnej matrony, nie szukała następnego męża, ale jako ciocia, ponieważ to właśnie jej wsparcie przesądziło o wyborze Zygmunta III Wazy na tron Polski. Przypomnę, był to syn siostry Anny Jagielonki Katarzyny. Szwedzkiej Królowej. Szwedzkiej Królowej. Kombinacja Anny Jagielonki była następująca. Zyś, jak pieszczotliwie o nim mówiła, czyli Zygmunt, prawdopodobnie nie przyjedzie do Polski po wyborze, ponieważ będzie zajęty sprawami szwedzkimi, będzie chciał obronić swój tron w Szwecji. No i kto będzie rządził w Polsce w imieniu Siostrzeńca oczywiście ostatnia Jagielonka. Będzie to właśnie Anna. Okazało się, że jednak Zygmunt potraktował poważnie swoje obowiązki na tronie w Krakowie. I Ciocię odsunął od władzy. Odsunął, mimo że osobiste stosunki między Zygmuntem III a jego ciotką były dobre. To Zygmunt III, podobnie jak przed nim Stefan Batory, nie pozwolił zrealizować większych ambicji politycznych Annie Jagiellonce. Ta pozostała w historii Polski jako ważna patronka wielu inicjatyw budowlanych w Warszawie i Płocku, bo Mazowsze było jej ukochaną dzielnicą. Przypomnijmy, ukończyła pierwszy most stały w Warszawie, który zaczął Zygmunt August. Była także opiekunką rozmaitych inicjatyw kontrreformacyjnych jako gorliwa katoliczka, ale większej roli politycznej już poza tymi trzema Rzeczywiście bardzo burzliwymi momentami, czyli właśnie okresem pierwszej, drugiej i trzeciej wolnej elekcji większej roli politycznej już Anna Jagielonka nie odegrała. Była to audycja Historia Żywa.